Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Czołowe zdarzenie pociągów w Danii są ranni. Trwa akcja ratunkowa. Kolejni poszkodowani przez Zonda Krypto zgłaszają się do prokuratury. Nasz reporter dotarł do kilku z nich. Święto z misją zachęcania do czytania. Dziś Międzynarodowy Dzień Książki. Kilkanaście osób zostało rannych w zderzeniu dwóch pociągów podmiejskich koło Kopenhagi. Kilkoro poszkodowanych jest w stanie krytycznym. Przyczyny wypadku na razie nie są znane. Wiadomo, że składy zderzyły się czołowo przy dość dużej prędkości. Na zdjęciach publikowanych w mediach widać, że przednie wagony pociągów są mocno zniszczone. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Rosja chce odciąć Niemcy od kazachskiej ropy. Od 1 maja ma wstrzymać tranzyt surowca rurociągiem Przyjaźń. Tą samą instalacją na Słowację płynie już rosyjska ropa. Dostawy wznowione zostały w nocy.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 Wojciech Stoba Polskie Radio. Ministerstwo Sportu w trybie pilnym zwołuje spotkanie związków sportowych. Rozmowy jutro w południe to odpowiedź na aferę związaną z zonda krypto. Musimy pomóc posprzątać ten bałagan, który spowodował. Prezes Piesiewicz mówił w radiowej jedynce wiceminister sportu Piotr Bors. Będziemy także poważnie rozmawiać nad tym, aby uniknąć w przeszłości sytuacji, gdzie jedna osoba, Podejmuje instrumentalne decyzje o sprzedaży wizerunku dobra narodowego bez często wiedzy i aprobaty ciał kolegialnych. Nadwyręża statut, doprowadza do największego kryzysu wizerunkowego w polskim sporcie. Do prokuratury codziennie wpływają setki kolejnych zawiadomień od poszkodowanych przez zonda kryptopokrzywdzonych może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.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 Przez Zonda Krypto. Znajdą się tam informacje pomocne w składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To są aktualności: Jedynki. Ważny dzień w kalendarzu miłośników literatury. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki. To dobra okazja, żeby zachęcać do czytania. A z tym nie jest u nas najlepiej, mówi Małgorzata Kanownik, dyrektorka Polskiej Izby Książki.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 Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki mieszkańcy Wrocławia spróbują dziś pobić rekord we wspólnym czytaniu książek w jednym miejscu. O 13.00 plac Gołębi zamieni się w otwartą plenerową czytelnię. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.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 W całym kraju nie zabraknie dziś słońca, więcej chmur tylko na wybrzeżu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 10 stopni nad morzem, 15 w centrum do 18 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie, 1001 hektopaskali. Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Jedynka. Polskie Radio. osiem no, prawie już 9 minut po godzinie 10 to program Pierwszy Polskiego Radia. Sława Bieńczycka. Jestem jeszcze trochę, nie ukrywam, w takich emocjach po rozmowie z młodymi ludźmi, którzy stworzyli tę specjalną aplikację Olimpia dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Pani Alicja, czytając temat dzisiejszej audycji, trochę się najeżyłam na tę nową aplikację. Myślałam, że młodzież chce iść na łatwiznę, że chce umieć nie ucząc się i nie czytając, ale okazuje się, że to nie tak. Wydaje mi się, że ta aplikacja po prostu pomoże młodym ludziom w nauce. Tak, drodzy Państwo, dokładnie. Do tego ta aplikacja służy, żeby mogli sobie powtarzać, żeby mogli wyciągać to, co najważniejsze z tej nauki. To, co na przykład jest wymagane na egzaminach, czyli krótko mówiąc konkret, jak to młodzi lubią. Jeszcze dla, dla prezentacji zajrzę, drodzy Państwo, właśnie na przykład przedmiot, wybieram język polski. No i wchodzę tutaj i na przykład mamy listę rozdziałów. Starożytność, wstęp do epoki, literatura antyku, Biblia średniowiecze, literatura średniowiecza rodzaje i gatunki literackie, renesans, literatura neresansu, barok i tak dalej, aż do oświecenia do pozytywizmu i do, do współczesnej literatury. To wszystko w tej aplikacji. I coś Państwu podpowiem. My dorośli też sobie możemy tam zajrzeć i sprawdzić swoją wiedzę. Ile nam zostało z tej szkoły średniej i z matury? Cztery pory roku. No i oczywiście stulecie radia, Polskiego Radia Programu Pierwszego. Świętujemy jeszcze przez pewien czas za nami te najważniejsze obchody. No i dlatego u nas pojawi się nasz Grzegorz Kalinowski, który opowie o specjalnym podcaście, który właśnie o historii naszej znakomitej instytucji opowiada. Dzisiaj odsłoni trochę takie czarne karty. O co chodzi? Proszę z nami być. A teraz ja Państwu odsłaniam trzecią podpowiedź w naszej zagadce Odkrywce Przyszłości. Akurat w jego przypadku to życie jest bardzo silnie związane z filozofią. Bardzo dobrze. Uwaga, mam dzisiaj przygotowane dwa instrumenty, na których będę grała. To jest malutki trójkącik. w tym życiu nakładały się na siebie rozmaite wątki, bardzo istotnie wpłynęło na kształt naszej współczesnej filozofii. Jest takim pomieszaniem magii, mistyki i matematyki. Czyli mamy tutaj trzy rzeczy na M. Chce się aż zatańczyć, prawda? No ale nie muzyczny temat jest odpowiedzią w dzisiejszej zagadce. 72 151, proszę wysyłać smsy. Jeśli państwo ktoś chce więcej wiedzieć na temat naszego konkursu, to polecam regulamin tej naszej zabawy na naszych stronach internetowych. A nagroda to plecak, taki dwa w jednym, o wartości 200 zł, idealny do wyjazdów samolotowych.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 Ah Polskiego Radia Magdalena Łazarkiewicz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 Magdalena Łazarkiewicz, znakomita reżyserka. Dziękujemy za te wszystkie życzenia od Państwu, naszym słuchaczom również, bo one ciągle spływają. No właśnie, 100 lat temu, 18 kwietnia, wystartował regularny, codzienny program nasz radiowy. A zastanawiali się kiedyś Państwo, ile żyje osób, które pamiętają początki radia, no tak naprawdę nie oszukujmy się, garstka, bo to już 100 lat. No i dlatego tak cenna jest każda osoba, z którą możemy porozmawiać o tamtych czasach. Agnieszka Ciecierska znalazła taką osobę równolatka, Radia Stulatka, pana Stanisława Zalewskiego, pseudonim Wiktor, honorowy prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, świadek epoki żołnierzy konspiracji, więzień Pawiaka oraz niemieckich obozów koncentracyjnych. Człowiek, który przeżył jedno z najtragiczniejszych doświadczeń XX wieku. Najważniejsze także jest to, że przypomina o nich kolejnym pokoleniom. Stanisław Zalewski, pseudonim Wiktor, urodzony 1 października 1925 roku, a to oznacza, że jest pan równolatkiem Polskiego Radia. Ja urodziłem się w rodzinie rolniczej, ale jak miałem 5 lat, ojciec sprzedał majątek i sprowadził się do Warszawy. I posiadanie radia w tamtych czasach to był luksus. Ale za to były inne urządzenia, był patefon, był gramofon Ponieważ było pięć sióstr i to miarowe, to one raz na dwa tygodnie robiły po tańcówkę. No, a ja byłem coś w rodzaju disc jockeya, bo był patefon. Musiałem nakręcać, ostrzyć śpileczki. I jak się komuś nie podobał facet, to grałem tą melodię mu trzy razy, które on nie lubił. Przenieśliście się całą rodziną do Warszawy, wtedy kiedy pan miał pięć lat, czyli w trzydziestym roku. Tak. Na Pradze pan zamieszkał. Na Pradze, przed wojną chcę pani powiedzieć, należałem do Ferajny, ale przynależność do Ferajny wtedy była, kiedy miało się zdolność przepłynięcia Wisły z brzegu praskiego na warszawski i z powrotem. Czyli w naszej ferajnie było niedużo, ale to byli chłopcy wysportowani. I teraz dla pani informacji, te ferajny na Pradze, bo nie wiem jak w innej dzielnicy, dały początek grupom bojowym w czasie okupacji. Radia w domu nie było, ale zdarzało się, że audycji radiowych słuchało się na przykład u przyjaciół. Tam gdzie mieszkałem było raz, dwa, trzy, cztery, pięć lokali, to tylko dwa posiadały radio. I dlatego, jak był mecz jakiś, a był audycja, na przykład śpiewał Jan Kiepura, a moje siostry były fankami Jana Kiepury, to już leciały na sąsiada i słuchały. Kończy się ten beztroski czas, i w 1939 roku zaczyna wojna. Pamiętam bardzo dokładnie pierwszy dzień, bo to był pierwszy września, rozpoczęcie roku szkolnego. Ja Ubrany w garnitur czarny z białym kołnierzykiem, wsteczką wyszedłem z domu, doszedłem do połowy i nagle rozległ się ryk syren alarmowych. I przez megafony: alo, alo, ogłaszam alarm lotniczy dla miasta Warszawy. I ja wobec tego zwrot do domu, rozebrałem się z garniturku, ciuchy robocze. I na punkt zborny Grupy Obrony Przeciwlotniczej. Już przed wrześniem organizowane były w każdym bloku, w każdym podwórku tzw. Tak grupy Obrony Przeciwlotniczej, gdzie uczono na przykład, jak należy przechowywać żywność, jak unieszkodliwiać ówczesne bomby zapalające. Wystarczyło dwie, trzy łopaty piachu i taką bombę można było zasypać. I dlatego każdy z tej grupy znał te sprawy. I ja zamiast do szkoły, to na miejsce zbiórki. Pamięta pan początek września, pan miał 14 lat. Tak. Komunikat, który pojawił się zresztą w polskim radiu, o tym, że wszyscy mężczyźni, którzy są zdolni do tego, żeby móc walczyć, a którzy nie zostali zmobilizowani, mają udać się na wschód. Meldunek prawdopodobnie słyszałem, ale dalej mnie nie interesowałem z uwagi na to, że rodzina, a szczególnie ojciec, w siódmym czy w ósmym dniu od rozpoczęcia wojny postanowili wyjechać z Warszawy. Dojechaliśmy do Karczewia. Wie Pani, gdzie Karczew? Oczywiście. Prosiakowo tam, w czasie okupacji tam, zaopatrywało Warszawę. A, no, I tam zabrakło nam paliwa, ale kierowca sprytny zobaczył, że sklep monopolowy poszedł. I wziął dwie skrzynki spirytusu, wlał do zbiornika, proszę posłuchać, ale jeszcze było trochę benzyny, silnik zapalił i żeśmy pojechali dalej. I teraz chcę pani powiedzieć, już po wojnie w Instytucie Techniki Motoryzacyjnej były robione próby zasilania silników samochodowych mieszanką BAP, benzyna, alkohol, benzyna. A wy byliście pierwsi. A my byliśmy pierwsi. Był pan też harcerzem. Przysięgę składałem w 1938 w Parku Skarszeckiego. Pamiętam ten dzień, płonące ognisko i drużynowy. Baczność do przysięgi. Dwa palce do góry. Mam szczerą wolę służyć Bogu i Polsce, nieść pomoc bliźnim być posłusznym prawu harcerskiemu. Później zdawaliśmy egzamin z tej przysięgi. Ja dostałem wtedy krzyż harcerski, który się nie rozstawałem. Już wyprzedzam fakty, jak mnie aresztowano, to miałem ten krzyż w kieszeni. Między innymi trzymano nas w posterunku na Pradze, żandarmerii wojskowej, siedzimy, a ja ciągle myślę, co ja mam zrobić z tym krzyżem. No i postanowiłem, że ja go ukryję. I znalazłem szczelinę między ścianą, a deskami. I tam go cisnąłem. Powiedział pan o aresztowaniu. To było w nocy. Po godzinie policyjnej już wychodziliśmy na akcję. I ostatnie nasze wyjście dostaliśmy polecenie, żeby na murach opuszczonych domów malować napis Pawiak pomścimy i symbol polski walczących. I nagle, zza jak wyszedł patrol żandarmerii niemieckiej. Trzymali nas w siedzibie, mówiłem, gestapo na Pradze. Załadowano nas dwóch na samochód ciężarowych. Jedziemy do słynnej siedziby gestapo w Aleju Szucha. No i zaczęło się. Jak? Co? Gdzie? Po co? Na co? A kto wam zlecił? Miał narzędzia do mówienia prawdy, no i... Oberwałem porządnie, ale bez uszczerbków trwałych na zdrowiu. Pod wieczór wychodzimy na podwórze, a tam samochód ciężarowy już stoi. I tak osadzony zostałem w Pawiaku. Ile czasu pan spędził na Pawiaku? 21 dni. I po trzech tygodniach transport do Auschwitz-Birkenau. Pamięta pan swój numer obozowy? 156 569. Technika tatuowania była wspaniała. Do dzisiejszego dnia ja mam numer z Auschwitz widoczny i czytelny. I zawsze wieczorem jakoś ojciec nasz czy zdrowaśkę jedną odmawiałem, ale oprócz tego swoją modlitwę, własną, o przetrwanie. Pamięta pan, jakimi słowami pan się modlił? Nie mówiłem do Pana Boga, tylko ja mówiłem, że ja muszę powrócić do kolegów. Muszę najpierw odnaleźć ten krzyż harcerski, który tam schowałem, prawda, do ściany. Muszę zobaczyć z chłopakami, czy wszyscy są. Ponieważ budowaliśmy kajaki, jeden został niedokończony. Już po Przyszli znajomi, wyjąłem chleb. Porobiłem kanapki, a te okruszki w papier i zapakowałem. kurt chleba, głód jaki był, Siedział u mnie do dzisiejszego dnia, może zabraknąć wszystkiego, ale chleb musi być zawsze. Po wróciłem tam w to miejsce, jak mnie aresztowano, oprzedłem wszystkie ściany, jedną, drugą, krzyża nie było. Poprosiłem harcerza drugiego, który miał i mnie dał i ten krzyż mam w domu do dnia dzisiejszego. Bo krzyż harcerski dla każdego harcerza jest bardzo, bardzo ważny, niezależnie od, od pokolenia. To był równolatek Polskiego Radia. Nieprawdopodobne pan Stanisław Zalewski, który ma już ponad 100 lat. Pseudonim Wiktor to była rozmowa z Agnieszką Ciecierską. Ileż energii pan Stanisław ma, aż się naprawdę z łezką w oku tego wszystkiego słuchało. Pani Stanisławie, wszystkiego dobrego dla pana. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia. Niech pan z nami będzie jak najdłużej. Ubrałam dziś ten ładny strój, pasuje w nim do tła, wyraźnie spada na nas kurs trafi. Lecz nie dam wam zobaczyć nic. Znów udam, że to nagłe o Zwłaszcza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 Jak ja to lubię, gdy przychodzą koledzy z redakcji sportowej i mówią do mnie na początek Iga Świątek. Jak ja się cieszę. Rafał Bała, dzień dobry. Dużo to poprosimy o wieści, o idę. Witam serdecznie. Tak, no bo Iga dziś rozgrywa pierwszy mecz w Madrycie. Pamiętamy, no gra już z nowym trenerem. Ostatnio jej się nie powiodło w Stuttgarcie, ale dziś miała wolny los w pierwszej rundzie, w tym turnieju prestiżowym. Tam jest do zdobycia aż tysiąc punktów. W drugiej rundzie dziś zmierza się z Ukraińką Darią Snigur. Rywalizuje na kortach ziemnych pod okiem nowego trenera. Francisco Roggia. No i Paweł Strauss, inny trener Znany za granicą polski szkoleniowiec apeluje o cierpliwość w ocenie współpracy na linii Świątek Rocz. Trzeba mieć cierpliwość i dużo spokoju w tym wszystkim, co jest wokół Igi. Iga na pewno dobrze wie, że musi wyciszyć wiele spraw i spokojnie pracować, a wyniki przyjdą. Ma trenera, który jest bardzo rutynowany, zrobił dużo w swoim życiu, chociaż zawsze był, można powiedzieć, drugim trenerem. Pojawią się skróty, znowu w grze Igi, jeżeli pracuje z Roigiem i wiem, że sobie nie pozwoli, żeby mu ktokolwiek tam, powiedzmy, za bardzo wchodził w jego sprawę, ale trzeba dać Idze czas Mecz Ligi Świątek z Darią Snigur zaplanowano na godzinę 13. Siatkarki Dewelpressu Rzeszów wygrały u siebie z Budowlanymi Łódź 3-1. To trzeci mecz finału Tauro Ligi i w rywalizacji do trzech zwycięstwo objęły prowadzenie 2-1. Mówi rozgrywająca Budowlany Alicja Grabka. Nie pokazałyśmy się dzisiaj z najlepszej strony, mimo tej końcówki w tym czwartym secie. Uważam, że no, mecz pod kontrolą, oprócz drugiego seta Rzeszowa, dość podobny do tego, który się wydarzył tutaj tydzień temu. Uważam, że ten mecz przegrałyśmy nie w końcu tego seta. Tą końcówką pokazałyśmy oczywiście, że można każdy w nie Najważniejsze jest to, jak te sety zaczynamy. I myślę, że to też z dwóch stron działa tak samo. Gdzieś ten początek tych setów jest bardzo ważny i ma wpływ na przebieg całego seta. Czwarte spotkanie finału w niedzielę o 17.30. My już zacieramy ręce na finał męskiej siatkówki, bo to w ten weekend. No i w ten weekend, między innymi w audycji przy Muzyce o sporcie, ale też i w innych audycjach będziemy o tym mówić. Cztery pory roku. On a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 city to the temple station.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 W ten sposób on nie... rzeczy, to tylko u nas, bo to oczywiście audycja na żywo. Skończyliśmy 100 lat, weszliśmy w drugie stulecie i właśnie w tej chwili w studiu gościmy kolejne pokolenie, mamy nadzieję, słuchaczy Polskiego Radia, bo to są dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Śmiało, śmiało. Jeszcze raz. Dzień, do Dzień dobry. O, od razu lepiej. Już wiem, że to są dzieci ze szkoły numer 63 z Warszawy. Która klasa? Druga. A co wy tutaj dzisiaj u nas w radiu robicie? Mamy na, wycieczkę. na wycieczkę. Fajnie jest? Tak. No to bardzo wam dziękujemy, to zwiedzajcie dalej, a ja przechodzę już do moich obowiązków, dobrze? Bo w scenariuszu mam napisane, że moim gościem jest Grzegorz Kalinowski, dziennikarz radiowy. Ale jeszcze no... coś, od razu coś powiem. Tak? Słuchajcie dzieci, pytaliście się, co robiłem w życiu. Nauczycielem też byłem. <laughs> tak, bo tutaj była pozaantynowa rozmowa. No i właśnie takie ciekawostki państwu zdradzamy. Ale Grzegorz dzisiaj jest z zupełnie innego powodu, bo od kilku dni mogą państwo dokładnie od poniedziałku usłyszeć podcast o historii Polskiego Radia. 100 lat za Nami. Dzisiaj odcinek, no taki smutny wyrzekłabym. Ciemna strona księżyca, mm -hmm. druga, ciemna strona mocy, dlatego że radio, jakby to powiedziała moja babcia, już od przedwojny łączyło się z polityką. Były awanse, były dymisje, były różnego rodzaju sprawy programowe, które Wtłaczano na antenę i o tym dzisiaj będziemy mówić, o cenzurze także. Takimi recenzentami radia z tamtych czasów będą działacze opozycji. Wielu z nich potem zostało dziennikarzami, więc tym bardziej ciekawe... I niektórzy później pracowali tutaj, niektórzy też pracują jeszcze. Ale może zacznijmy od tego, co 100 lat temu, bo głos Janiny Sztąpkówny rozpoczął dzieje Polskiego Radia. To ona powiedziała te słynne słowa, halo, halo Warszawa, fala 480... A później ona została pierwszą ofiarą czystek. Tak, Jak została się stało? zwolniona mhm. przez tak zwaną obsadę oficerską. I co ciekawe, w tamtych czasach w mediach, w Polskiej Agencji Prasowej, w gazetach było bardzo wielu byłych, chociaż czy można być byłym żołnierzem wywiadu, oficerów oddziału drugiego sztabu głównego, czyli po prostu wywiadu wojskowego, Pani Sztąpkówna zapłaciła y, cenę, właściwie nie do końca wiadomo za co, to były jakieś układy personalne, towarzyskie, y, towarzyskie. w każdym razie musiała odejść z radia i dla wielu słuchaczy... Był to po prostu szok, zdziwienie, niedowierzanie. Gdyby istniał, I niezgoda i protest. Gdyby istniał wtedy internet, to właśnie byłyby te y, klasyki współczesnego internetu, czyli szok i, I niedowierzanie. Tysiące, tak. Tak. Tak. Mhm, I tysiące wpisów, że nie zgadzamy się, protestujemy. Tak pewnie by to y, było. Y, inny kolega Tadeusz Bocheński wspominał, że y, dowiedziała się w taki sposób... No, powiedzielibyśmy, na który absolutnie nie zasługiwała, bo do, dostała list, to było przed anteną i ona już później te, tej anteny, jak my to teraz kolokwialnie mówimy, nie była w stanie poprowadzić. Tak, naprawdę przedziwna historia, do której ja nie potrafię zrozumieć, ale takich historii, w, w stuletniej historii Polskiego Radia było... Niestety wiele. Bardzo dużo. Gdybyśmy chcieli prześledzić losy każdej instytucji, każdego życiorysu, każdej organizacji, państwa, zawsze w ciągu stu lat znajdą się takie rzeczy. Oczywiście można wybrać dwie drogi. Albo pisać hagiografię, przyklepać to, zmieść pod dywan, albo jeżeli chce się poważnie zajmować dziennikarstwem, to jednak przypominać takie epizody. Wydaje mi się trochę... Mówiąc językiem młodzieżowym, spoileruję, ale taka była ciekawa wypowiedź pana Adama Michnika, który no, słuchał o sobie bardzo wiele w radiu, w tym także w Jedynce. Nie były to laurki, nie były to... Wręcz anklety, odwrotnie. Wrę wręcz odwrotnie. I zapytałem się, jak się słuchało wtedy tego radia. Kultura, muzyka, teatr radiowy, bardzo wiele ciekawych informacji. No, no i szczujnia i hejt. Mm -hmm. No i nie ukrywajmy, tak. Ta tak. historia się niestety powtarzała kilka razy. W swoim podcaście będzie pan opowiadał, no właśnie, o, trochę o, o tym, trochę o tamtych czasach, trochę także na przykład o czasach stalinowskich. Również. To chyba no, taki najgorszy moment, prawda? No i zasłużony w cudzysłowiu speaker Martyka i fala 49 absolutnie Y, trudna sobie do wyobrażenia, chociaż nie. No jak y, czasami wpadamy na takie paski, y, czy oglądamy taką stację, czy nie, ale widzimy na zdjęciach, jakie paski czasami y, są wyświetlane na ekranie, to jeżą się włosy na głowie. Y, I Martyka był takim prekur prekursorem pasków. W trakcie audycji, nagle audycja była przerywana, muzyka wykład, opowiadanie i wjeżdżał ten Martyka z jakimś takim swoim, to się nie nazywało, dżinglem, sygnałem i ryczał w Ala 49, przerywamy program i dawał teksty właśnie takie typowo paskowe, mówiące o imperialistach, o wrogach narodu, o przeciwnikach ustroju państwa socjalistycznego, był tak znienawidzony, że zapłacił za to życiem. I o, to, o tym wszystkim w podcaście, który opowiada o historii Polskiego Rada. Dzisiaj właśnie ten odcinek wieczorem się ukaże. Ale musimy też wspomnieć o tym, że dzisiaj wystartował inny podcast naszego kolegi redakcyjnego, Romka Czyjarka, Czarnobyl Prawdziwa Historia. No i tutaj też Polskie Radio ma no niestety taką czarną kartę, bo też no właśnie, pytanie, ile wiedzieli, ile nie wiedzieli i ile nie mówili. Także naukowcy mają w tym czarną kartę i wiem, że o tym będzie również mówił Roman Czejarek. Ja, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ta wycieczka szkolna już wyszła, to ja, drogie dzieci, jeszcze byłem pracownikiem Instytutu Fizyki, który przez ścianę, przez, na tej samej pozycji był z Instytutem Badań Jądrowych Polskiej Akademii Nauk. To był rok 1980. Piąty i pamiętam taką scenę, jak w rozwianym fartuchu bieg doktor, który był z podstawowej organizacji partyjnej i krzyczał. Co krzyczał, to ja nie powtórzę, ale na koniec było kłamali. Ach, no właśnie. I o tym wszystkim też w podcaście Romana Czejarka. Jeśli chodzi o historię Polskiego Radia, to polecamy podcast Grzegorza Kalinowskiego. Kolejny odcinek dzisiaj, wieczorem. A co jutro? A co jutro Grzegorz przyjdzie i opowie. Dziękuję. Dziękuję. Bo te wieczorem powiał ciepły wiatr, w pułapce przeczuć coś się może stać. Dudni ulica obcych świateł blask. Wariat nakrzyczał Księżyc nagle zgasł Bawi się lud No i jak tam z odpowiedziami? Czy potrzeba jeszcze Państwu podpowiedzi? No nie wiem, bo już niektórzy może wpadli na to, ale dla tych, którzy mają wątpliwości, proszę bardzo, odsłona czwarta. Lato, lato, lato czeka Razem z latem Czeka, rzeka Razem z rzeką Lipiec i sierpień to szczytowe miesiące turystycznego sezonu w Grecji. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Keniusz, to, jest, to jest umysł na miarę Euklidesa i innych wielkich matematyków? Będzie jeszcze podpowiedź piąta dla tych, którzy mają wątpliwości. No a ja już teraz Państwu przypominam numer sms-owy konkursowy 72151, jeden sms kosztuje 2 zł groszy 46. Do dobrej odpowiedzi potrzebne rozwinięcie.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 Patryk Bedliński. Zapraszam na małopolskim odcinku autostrady A4 powinny już kończyć się problemy po Karambolu. Doszło do niego między węzłami Bieżanów i Niepołomice niedaleko Krakowa, w pobliżu miejscowości Węgrzce Wielkie. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe, dwa samochody dostawcze i jedna ciężarówka. Na trasie do Katowic utworzył się Korek. Ostatni węzeł przed tym zatorem to Targowisko. Można jeszcze zjeżdżać na wysokości Targowiska na 94, aczkolwiek trasa przez Wieliczkę, czyli trasa objazdowa, te Niestety nie gwarantuje w pełni płynnej jazdy. Uwaga, także na trasie 44 o Zator w pobliżu Przeciszowa na 66. km osobówka wjechała do rowu i przejeżdżamy tylko jednym pasem na zmianę. Całe szczęście według informacji drogowców nikomu nic poważnego się nie stało. Tymczasem dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 między węzłem Żurominek a węzłem Muława Południe. 71. kilometr ekspresówki to miejsce, gdzie zderzyły się dwa duże pojazdy i zablokowały przejazd w kierunku Gdanie. Ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to zjazd na Żurominek. Na S1 spowolnienie jeszcze możliwe między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Na Krajowej Jedynce zwolnimy w Pszczynie, jadąc z Bielska Białej do Tychów. W Dąbrowie Górniczej na 94, wolniej w kierunku Sosnowca. W Warszawie zwalnia ruch na S8, wolniej w kierunku Białego Stoku robi się na Bemowie, a spowolnienie kończy się na Borzu W stronę przeciwną, czyli do Łodzi, spowolnienie głównie na Moście Grota Roweckiego. Na Krajowej Siódemce ruch spowolniony przy wlocie do Warszawy od strony północnej, czyli w Łomiankach. Na 90 dwójce zwalniamy przed Trzcielem na wjeździe od Świebodzina i droga o tym samym numerze 92 zwalnia też w Tarnowie Podgórnym w stronę Poznania.